Woski naszego pana. Woski naszego pana. Otwórzmy sobie z Ewangelii Jana. Dziewiąty rozdział.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 A sąsiedzi i ci, którzy Go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili, to nie jest On, a inni mówili, nie, ale jest do Niego podobny. On rzekł: to Ja. Mówili wtedy do Niego, jak więc otworzyły się oczy Twoje? A On odpowiadając, rzekł, człowiek, którego złoń Jezusem uczynił błoto, i pomazał oczy moje i rzekł mi idź do sadzawki solo i omwij się poszedłem więc a omywszy się przejrzałem rzekli do niego gdzież on jest gdzież on jest odpowiedział nie wiem poprowadzili wówczas tego który przedtem był ślepy do faryzeuszów A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Pitali Go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a On im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów,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 Czy to jest syn wasz, o którym mówi, mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? Odpowiadając rodzice jego, rzekli Wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził. Wiesz, jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go. Niech sam sobie powie. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów. A boim Żydzi już pozanowili między sobą wyłączyć synagogi każdego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 A on odpowiadając rzekł – Któż to jest, Panie, bym mógł, do, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do Niego – Widziałeś Go już, a jest, ten, a jest Nim właśnie Ten, co rozmawia z Tobą. Uw rzekł – Wierzę, Panie, i złożył Mu pokłon. I rzekł Jezus – Przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czyli się ślepi, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, że to pozostajecie w grzechu. Ten rozdział jest taki prosty i oczywisty, a jednak bardzo ujmujący. Zwłaszcza kiedy byłem takim młodym we wierze to właśnie ten wiersz, ten, ten w ogóle ten cały urywek o tym. Yy, cudzie uzdrowienia tego ślepego bardzo mnie ujął, bo nie jest to tylko zwykła historia o y, cudzie przejrzenia cieleśnie tego człowieka, ale Pan Jezus właśnie nawiązał jak gdyby do tego, kiedy właśnie tutaj w ósmym rozdziale y, rozprawiał z Żydami, którzy właśnie mówili, że są widzący, że znają zakon, że są uczniami Mojżesza i że doskonale wszystko wiedzą. Na przykład w tym ósmym rozdziale 47 wiersz Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Natomiast Żydzi twierdzili w 52 wierszu Teraz wiemy, że masz demona, Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz Jeśli kto zachowa słowa moje, śmierci nie zazna na wieki. I tu właśnie w tym wcześniejszym urywku możemy widzieć, jak właśnie ci Żydzi twierdzili, że oni znają Boga, znają zakon, znają Słowo Boże. Tymczasem w ogóle nie rozpoznali Pana Jezusa. Nie potrafili nawet z tego słowa dowiedzieć się tego, że właśnie ten prorok, ten Mesjasz, wywodzi się z Betlejemu, wywodzi się z rodu yy, Dawidowego, bezpośredniej linii mesjanistycznej z Marii. Po prostu nie znali w ogóle Słowa Bożego. Pan Jezus im to właśnie dowodzi, a oni cały czas się zbierają, że bardzo dobrze widzą. I w następstwie właśnie tego, Tu jeszcze w 59. wierszu czytamy Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego, lecz Jezus ukrył się i odszedł. Po prostu tak Go nienawidzili, że Pan Jezus po prostu musiał odejść od nich i oni nie potrafili ani Go rozpoznać, ani w Niego uwierzyć, ani ktokolwiek z Jego słów do siebie wziąć. I wtedy spotkał człowieka, ślepego od urodzenia. Człowieka takiego, który nie uważał się w ogóle, że cokolwiek widzi. No jest to niby oczywiste, że jeśli był ślepy od urodzenia, nic nie widział. Ale kiedy przyłożymy to na sposób duchowy, to też właśnie możemy sobie przypomnieć nas samych, kiedy jeszcze nie ujrzeliśmy Prawdy o Panu Jezusie Jacy ślepi byliśmy W naszym postępowaniu Jak chodziliśmy właśnie W takiej duchowej Ślepocie Za różnymi bałwanami, Rzeczami, które w ogóle nie uwielbiały Boga A wręcz przeciwnie Nawet Przynosiły mu ujmę Czcząc może jakieś Bożki Rzeczy Ludzi, które nie są Bogiem. My dzisiaj to wiemy, ale wtedy tacy właśnie byliśmy ślepi. Uczniowie tu jednak zadali takie pytanie Panu Jezusowi, kto zgrzeszył, On czy rodzice Jego? Możemy wywiązkować, że to pytanie było troszkę nie na miejscu, ponieważ jak on mógł zgrzeszyć, skoro jeszcze się no, nic w życiu nie uczynił, a już się ślepym narodził. No owszem, możemy jak gdyby przyglądać się tej sprawie rodzicom, ale to również jest taki bardzo dobry Przykład tego, że nie możemy każdego, każdej złej sytuacji człowieka przyrównywać z tym, że na pewno jest grzesznikiem, dlatego mu się tak i tak stało. Pan Jezus właśnie odpowiedział ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, lecz aby się na Nim objawiły dzieła Boże. Człowiek Jak wiemy, każdy jest z natury grzesznikiem Od samego urodzenia Właśnie takim Ślepym Który Nie zna Boga Nie chce chodzić w Jego bliskości I tak jak rozważamy właśnie Na tych środowych Rozważaniach To ciało po prostu jest skłonne Tylko i wyłącznie Do Grzechu. A my mając Ducha Świętego powinniśmy to rozpoznawać i odcinać się od tych grzesznych przyzwyczajeń. Pan Jezus w czwartym wierszu mówi... Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Pan Jezus tutaj mówi w tym wierszu, że On jest tą światłością. On jest tym światłem, które rozchodzi się po wszystkich ludziach. Kto słucha właśnie tych zbawiennych słów Pana Jezusa jest jak gdyby pod tą ochroną tej światłości. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Tak. I każdy, kto jest pod wpływem tej światłości, pod wpływem tego słowa, chodzi również w światłości Nie potyka się jako o po pocięku, nic nie widząc, o różne przeszkody, ale właśnie może chodzić w światłości, może się radować, że jest uczniem Pana Jezusa, że słyszy Jego Słowo, że rozmyśla nad nimi. Ale właśnie, czy tak jest w naszym życiu? że tak robimy, że czytamy Jego Słowo, że nad Nim rozmyślamy, że się Nim radujemy tym Słowem, że możemy z Niego korzystać, musimy sobie zadać pytanie, czy tak właśnie jest? Czy raczej nie uciśniliśmy się tylko na krótko, że poznaliśmy Pana Jezusa, a teraz Biblia nasza jest może... Cały czas w Tepsce. Od środy do niedzieli, od niedzieli do środy. I nas praktycznie w ogóle nie interesuje, co Pan Jezus do nas mówi. Czy wtedy jest to naszą światłością? Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. Kiedyś pewien brat, właśnie tak jak wspomniałem w mojej młodości, wskazał mi właśnie na to, że to błoto z jednej strony Jest to nic jak tylko ziemia, a z drugiej strony jest obrazem właśnie grzechów. I te grzechy zaślepiają nasze serce, nasze sumienie, nasz umysł. I one właśnie są na naszych oczach, przez które w ogóle nie możemy nic widzieć. kiedy się obmyjemy z tych grzechów. I właśnie tak Pan Jezus powiedział. Idź i obmyj się w sadawce Syloe. Słowo Boże dalej pisze, to znaczy posłany. Posłany kto? Posłany Pan Jezus. Posłany żywy Bóg, Zbawiciel. Jezus Chrystus. Mesjasz. I właśnie w Nim mamy się omyć z tych grzechów. Tak jak właśnie to uczynił ten ślepo narodzony. Odszedł wtedy i omył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem Tak właśnie każdy, kto się obmyje w tym słowie żywota, w tej wodzie, która gazi to pragnienie naszego głodu duchowego. Wtedy przejrzy i wtedy uwielbi Boga.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 Jest również taka zmiana, że sąsiedzi mogli zauważyć, że się coś w naszym życiu zmieniło. Że to Pan Jezus otworzył nasze oczy. Musimy sobie zadać pytanie, na ile w swoim życiu nasze działanie Nasze postępowanie jest odzwierciedleniem jego słów. Mówili wtedy do niego: Jak więc otworzyły się oczy twoje? Człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto, pomazał oczy moje i rzekł mi: Idź do sadzawki sylo, i obmy się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Tak, tu jeszcze raz jest w tym wierszu powtórzone, że ten posłany, Pan Jezus, otworzył Jego oczy. Kiedy przypomnimy sobie, jak samertanka była przy tej studni, to Pan Jezus też powiedział do niej, gdybyś znała dar i tego, który do Ciebie mówi, daj mi pić, prosiłabyś go, a dałby Ci wody żywej. I właśnie my wiemy, że tą wodą jest Słowo Boże które obmywa z wszelkich grzechów, które darzy życiem wiecznym, które wprowadza nas w te głębiny, w te wspaniałości, Boże, gdzie możemy Przybliżać się do Niego i oczekiwać Jego przyjścia i mieć już ten duchowy smak nieba na ziemi. Rzekli do Niego, gdzież On jest? Odpowiedział, nie wiem. Chodzili wówczas Tego, który przedtem był ślepy do farazeuszów, a był właśnie sabbat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Otworzył oczy Jego. Wyobrażam sobie, że z wyglądu one były tak, jakby w ogóle nie mogły się otworzyć. Może były tak Całkowicie zrośnięte, że było to praktycznie niemożliwe i dla wszystkich było to oczywiste, nie tak, że On może otwierał powieki i tylko nie widział, tylko po prostu w ogóle może ich nie otwierał, tych powiek. To jest takie po prostu moje odczucie, że od w, tym, w tym słowie otworzył oczy Jego. Czyli to było takie ewidentne, że wcześniej był całkowicie niewidomy, a Pan Jezus otworzył oczy Jego i od razu widział. I tak samo właśnie jest z narodzeniem z tymi, którzy uwierzą w Pana Jezusa, że wcześniej chodzą w całkowitej ślepiocie, w nieznajomości Boga, w nieznajomości Jego Słowa. Ale kiedy Pan Jezus się nas dotknął, to od razu, jak gdyby otwierają się nasze oczy. I widzimy już teraz doskonale te prawdy Boże. I to dzieło Które on go dokonał. paryzeusze: Właśnie byli Ślepymi I nie widzieli Tego prawdziwego cudu Tego, że on był właśnie Bogiem Dzisiaj wielu jest takich, uczonych niby, czytających Biblię. Chociażby przytoczę świadków Jehowy, którzy powszechnie się mniema, że chodzą z Biblią, że znają Słowo Boże. A pierwsze co, to podważają to, że Pan Jezus jest Bogiem. Jest tylko Synem, ale nie Bogiem. A czy nie znajdujemy wiele takich słów, które wyraźnie mówią, jak ja w Ojcu, Ojciec we mnie, jedno jesteśmy? Choćby z listu Jana rozdział, dwudziesty wiersz. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Albo 17 rozdziału Ewangelii Jana Papa? 21 wiersz. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I wiele takich możemy znaleźć. wersetów, które w sposób dobitny mówią, że ojciec i syn jest jedno. Nawet wręcz jest napisane, nie wiem w jakim miejscu, ale, że wszelki sąd ojciec przekazał synowi. Czyli w pewnych, w pewnych kwestiach nawet jak gdyby ten syn Tym ludziom, którzy tak zaciekle nie wierzą w Pana Jezusa, właśnie on ich sądzić będzie. Jana 5, Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Aby wszyscy czczyli syna, jak są ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Tak. Są to wspaniałe prawdy Słowa Bożego, które wskazują na to, że właśnie Żywy Bóg objawił się w osobie Pana Jezusa. Dał się poznać ludziom i ci, którzy Go poznali, posiedli życie wieczne. Może nie jedni, przepraszam, zarzucają nam, że ciągle mówimy o Jezusie, Ciągle przystarczamy może jakieś Jego przykłady ze Słowa Bożego i śpiewamy tylko o Panu Jezusie. Ale czy Pan Jezus nie powiedział? Nikt nie przychodzi do Ojca Mego jak tylko przeze mnie? do Niego w 12 wierszu Gdzież On jest? Odpowiedział, nie wiem. On jeszcze ten człowiek wtedy nie znał tak Pana Jezusa. Widział Go może jednorazowo, albo i też nie do końca, bo wcześniej nie widział w ogóle. A kiedy przyszedł, może był tak podekscytowany, że że nie przyjrzał się mu tak dokładnie. Ale my nie możemy tak mówić, że nie wiem. albo... Prowadzili wówczas Tego, który przedtem był ślepy do faryzeuszów, a był właśnie Sabat. Dzisiaj również Jest tak, że może niektórzy się z nas wyśmiewają, że no wy tam w środę musicie jeździć. A dla nas, którzy wierzymy w Pana Jezusa, jest to ciężarem czy radością? Bo jeśli ciężarem, to Bóg w tym w ogóle nie ma upodobania. Niedawno rozważaliśmy ten przykład Ananiasza i Safiry, gdzie sprzedali ten majątek, ale im było szkoda oddać wszystkiego dla Pana i oddali tylko część, a część sobie zachowali. Można porównać to do tego przykładu, gdzie my przyjeżdżamy w środę i nam jest może szkoda tego czasu, że marnujemy go na przyjazd, na zgromadzenie. Dla Boga właśnie On ma wtedy taką wartość, jak ten ujęty dar Safiry że Bóg w tym w ogóle nie ma upodobania. A już nie mówiąc, że niektórzy w ogóle nie mają na to czasu. Czy nie powinniśmy się smucić w tym czasie? Kiedyś sam stałem przed takim Można powiedzieć decyzją, kiedy wydawało się, że jest tak wiele obowiązków w naszej firmie, że nie da się tego pogodzić. I wtedy jakoś spytałem się Zbyszka, co tu zrobić. A on mówi... Czy jest coś w tym czasie ważniejszego od spotkania z Panem Jezusem? Powiedź była bardzo prosta. Porzuciłem wszystko i przyjechałem na zgromadzenie. I powiem wam, Bóg tak darował, że się tak wszystko ułożyło, że chyba bym sam tego tak nie poukładał. I od tamtej pory wiem, że nie ma nic ważniejszego od przyjazdu na środowe zgromadzenie. Chyba, że naprawdę tak jakoś, zawsze mówi się, że szatan popląta te drogi, ale może i sam się po prostu zagubie, ale rzadko się to zdarza. Chcielibyśmy to pamiętać, przede wszystkim, że jest coś w tym czasie ważniejszego od przyjazdu na spotkanie z Panem Jezusem. Dusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów. Nastąpił rozłam wśród nich. Tu jest mowa o przestrzeganiu sabatu. Dzisiaj może nie ma takiego przestrzegania sabatu, ale może są inne rzeczy, I chcielibyśmy się też z tego nauczyć, że nieprzestrzeganie jakichś wybranych rzeczy może które właśnie łatwo nam przychodzą albo które widać na zewnątrz bo to właśnie czynili ci Żydzi, że było to widać na zewnątrz, że oni może wtedy nie pracują. Właśnie nie to jest ważne dla Boga, ale to, czego nikt nie widzi. Co uczynimy w swoim sercu dla Pana Jezusa, czego nikt nie zauważył? To jest czymś ważnym. Ogólnie Pan Jezus mówił, miłości pragnę, nie ofiary. Czy Widać miłość męża do żony na zewnątrz? Czasami może tak, ale w większości dnia nie. A jednak zawsze tak jest. Zawsze gdzieś tam w tej myśli jest ta druga osoba. I tak właśnie pragnie widzieć tu Pan Jezus. szczerości naszych serc. Nawet Pan Jezus mówi, a ty wejdź do komory i módl się, bo tam w ukryciu Bóg, który wszystko widzi, tam Cię wysłucha. Czyli również jest ta myśl, żeby po prostu w tej cichości, w tym zakątku naszych serc miał on miejsce, a nie nie tylko na zewnątrz. Rzekli wtedy znów do ślepego Co sądzisz o nim Skoro otworzył oczy twoje A on odpowiedział To prorok Tak Co my na ten temat sądzimy Kim on dla nas jest Kim się stał Musimy ciągle sobie odpowiadać na te pytania. Jeśli nie będziemy siebie pytali, to szatan szybko zabierze cały nam czas. I nie będziemy mogli znaleźć tego czasu na modlitwę na czytanie słowa, na rozmyślanie nad nim. I stracimy go z naszych oczu. On tu jednak widział doskonale to, że to musi być prorok, że to nie jest nikt inny jak Bóg bo gdyby był zwykłym grzesznikiem, nie mógłby tego uczynić. Następnie pytali rodziców, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepią urodził? dzisiaj ludzie również pytają, może naszych rodziców, może sąsiadów. Co się z tym człowiekiem stało? Że już może nie chodzi tam, gdzie przedtem chodził lub nie robi tego, co przedtem robił. Może nie chodzi do jakiejś kafejki, może nie gra w jakieś gry może nie chodzi na piwo z kolegami i tak dalej. Musimy zwrócić uwagę jednak na to, czy tak faktycznie jest, że tam nie chodzimy. Aby ci ludzie rzeczywiście mogli się nad tym zastanowić, I rodzice mówią, wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Tak jest właśnie również z nowonarodzeniem, że jakim sposobem się to staje, nikt z zewnątrz tego nie wie. Jak się to dzieje w sercu każdego nowonarodzonego dziecka Bożego. Jest to osobista rzecz tego człowieka z Bogiem. Nikt nie może tego wyśledzić. Nieraz próbujemy pytać tych, których to się świeżo stało, jak to u Ciebie było. Są różne świadectwa. Chociaż tak dokładnie tego przeanalizować, jak ja nawet w swoim życiu sobie o tym pomyślę, To nie jesteśmy nawet w stanie za tym tak podążyć i dokładnie tego wyjaśnić, jak się to stało i kiedy. Przychodzi to niby powoli, a z drugiej strony z Nienacka, jak tego ślepe, ślepego człowieka, że nagle przychodzi takie olśnienie, które rozwesela nasze serce. I czujemy pewną radość w naszym sercu, bo przecież nasze grzechy są zgładzone, że już nie czuję tego ciężaru, że jest to coś wspaniałego, bymy powiedzieli słodkiego jak miód. Rodzice tego ślepego nie wiedzieli. Z jednej strony nie wiedzieli, z drugiej się bali, Morze Żydów, Morze Wyłączenia i tak dalej. Dzisiaj również tak jest, że zazwyczaj jest to tylko i wyłączną sprawą tego, który się na nowo narodził. Osoby postronne nie bardzo są zorientowane, co się z tym człowiekiem stało.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 nie każdy powie o tym, co Bóg w jego życiu zrobił, jaki cud uczynił. My przyglądamy się temu cudowi, że On nie widział, a już żeśmy sobie wyjaśnili, że my również byli, byliśmy tacy ślepi, że nic kompletnie nie widzieliśmy, że chodziliśmy w całkowitym bałwochwalstwie. Kiedy wcześniej Oglądałem telewizor, to tak się patrzyło na tych Indian Jak tam tak skakali wokół jakiegoś tam rzeczy Jakiegoś tam I byli pomalowani i, I było to dla nas śmieszne Dzisiaj jest tak samo Dzisiaj tak samo ludzie się malują Szpecą swoje ciało co Bóg uczynił doskonały na swój obraz. I tańczą wokół czegoś, co jest stworzeniem, a nie stwórcą.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 On odpowiedział, czy jest grzeszny? Nie wiem, to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Tak. Ci Żydzi nie chcą dopuścić to do swoich uszu i do swojej myśli, że to jest właśnie Syn Boży. Bóg prawdziwy, który ma moc otworzyć czyjeś oczy ma moc uzdrowić rękę uzdrowić całego człowieka zmazać jego grzechy przywieźć go do tej wspaniałości darować dziedzictwo żeby się stał ten człowiek dzieckiem Bożym złożyczyli mu więc, mówiąc ty jesteś uczniem jego ale my jesteśmy uczniami Mojżesza może właśnie mało jest takich osób u nas teraz a może jest ktoś, kto jeszcze jak gdyby pamięta naukę swojej byłej religii. Kiedy ja sobie przypomnę, to pamiętam doskonale, że dla nas było również czymś to bardzo cennym. To, w co wierzyliśmy. Tak jak Żydzi, którzy mówili, że są uczniami Mojżesza. Ale w obliczu prawdy Sława Bożego jest to całkowicie nicością, jest to po prostu nakazem ludzkim, który nie ma żadnej wartości. To, że dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. I to właśnie było najważniejsze. Przypomniało mi się, jak kiedyś właśnie w takiej mojej młodości pewien świadek Jehowy zadał mi jakieś pytanie z objawienia. Nie pamiętam dokładnie, o co w nim chodziło, ale ja wtedy tak się radowałem, że Dla mnie nie było to ważne. Te rzeczy, które tam w tym objawieniu były, powiedziałem Mu najważniejsze, że za mnie umarł Pan Jezus, że moje grzechy są zmazane. Tamte rzeczy to w swoim czasie zdążę się dowiedzieć. Ale po prostu pamiętam tą moją radość, że nie było to dla mnie żadnym jakimś smutkiem, że tam tej rzeczy nawet nie umiałem Mu odpowiedzieć. Najważniejsze było, że wiedziałem, że Pan Jezus za moje grzechy umarł, że jestem zbawiony, że mam radość w swoim sercu. Odkąd świat światem nie słyszałem, żeby ktoś otworzył oczy ślepego, ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Tak. Tylko Bóg może otworzyć nasze oczy, może dać nam właśnie ten prawdziwy duchowy wzrok, w którym możemy przeglądać te cudowne prawdy Słowa Bożego. I właśnie dlatego nawiązuję często do tej środy, bo teraz właśnie tak wspaniałe te prawdy Słowa Bożego tam otwieramy i nad nimi rozmyślamy, które w tak szczególny sposób nasze serca radują, a tak mało na nich jest osób. Tak mało nam jest to drogie, że tak, z taką łatwością je opuszczamy. Zastanówmy się nad tym. Odpowiadając rzekli do niego, tyś się cały w całych grzechach urodził i chcesz nas uczyć. I wyrzucili go. I wyrzucili go. Wyrzucili może Go z synagogi, może z tego całego ich zgromadzenia. Ale czytamy w 35 wierszu, gdy Pan Jezus usłyszał, że Go wyrzucili, to Go spotkał i rzekł, czy w Syna Człowieczego? Odpowiadają, że któż to jest, Panie, by mógł w niego wierzyć. A Jezus rzekł do niego, widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. I ów rzekł, wierzę Panie, i złożył mu pokłon. Złożył mu pokłon. I go uwielbił właśnie. I my.. Właśnie, którzy mamy tą pewność, że nasze grzechy zostały przebaczone. Właśnie w tym dzisiejszym dniu Go uwielbiamy, ale i całym naszym życiem pragnijmy Go uwielbiać. Bo nie jest tego godzin. czy możemy sobie wyobrazić, gdyby tego dzieła nie było, W jakim obliczu stalibyśmy przed Bogiem? A to dzieło jest. A może niektórzy z niedowierzaniem na to spoglądają i myślą, oni tam w kółko i w kółko mówią prawie, że jedno i to samo, a nie wiadomo, czy to jest prawdą lub coś podobnego. Pan Jezus w ostatnim wierszu mówi gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz widzicie, że teraz mówicie, widzimy, przecież pozostajecie grzechu tak gdyby ci ludzie nie byli zarozumiali i nie mówili, że znają Boga że znają Jego Słowo to może wtedy nie mieliby grzechu ale że oni właśnie uważali że wszystko z nim jest w porządku, dlatego jeszcze większy mieli grzech. A ten, który nic nie widział, został uzdrowiony i przejrzał, i mógł się radować i uwielbiać Boga. Chcielibyśmy może wziąć sobie bardziej do serca, żebyśmy jeszcze bardziej go uwielbiali, czytali słowo, Cieszyli się Nim. Przychodzili przed oblicze Jego, bo On ma w tym upodobanie. W dziejach apostolskich znajdujemy słowa nawiązujące do otwierania oczu i to są słowa apostoła Pawła, 26 rozdział dziejów, 18 werset. I tutaj to są słowa Pana Jezusa skierowane do apostoła Pawła, gdzie Pan Jezus powiedział do apostoła Pawła takie słowa.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 aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Czyli widzimy tutaj wyraźnie, że sługa ten został posłany po to, żeby otwierać ludziom oczy, a dokładnie żeby doprowadzać ich do uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa. I To jest kluczowa rzecz, że część ludzi myśli, że tak jak ci faryzeusze, jest z nimi nieźle i widzą, ale są ślepi. A są tacy, którzy w pokucie uznają, że nic nie widzą, ale dzięki temu właśnie Bóg otwiera ich oczy na sprawy Boże z łaski, zbawiających przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie jest tak, że ten stan ślepoty będzie zawsze, bo objawienie Jana, pierwszy rozdział, mówi, że każde oko ujrzy Pana Jezusa, gdy On przyjdzie sądzić ziemię. To jest siódmy werset pierwszego rozdziału. I tutaj wyraźnie widzimy, oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili i będą lamentować przed Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak. Amen. Czyli widzimy, że nadejdzie taki moment, że zarówno jedni, jak i drudzy, jak i trzeci, każdy zobaczy Pana Jezusa przychodzącego z obłokami. Przychodzącego na sąd, przychodzącego po siedmiu latach ucisku, I to nie jest tak, że ktokolwiek będzie mógł wtedy powiedzieć, że nie rozumie, nie, nie wie o co chodzi. I odnośnie oczu jeszcze mamy ostrzeżenie do chrześcijan dzisiejszego czasu, czyli czasu w Laodycei, kiedy jest to bardzo kuszące, żeby być letnim, a nie zimnym, bo zimnym już ktoś, kto poznał Słowo Boże być nie chcę, a gorącym nie, bo jest moda taka, że no, nie mogę być fanatykiem dla Jezusa. Lepiej, żebym był taki jak ślimak w skorupce. Wystawiam rogi i pyszczek w niedzielę i w środę, a tak poza tym jestem schowany w tej skorupce letni, jak ta woda, którą tutaj Pan Jezus powiedział, że wypluje ją z ust swoich z obrzydzenia. I radzę Ci, to jest trzeci rozdział od osiemnastego wiersza, a nawet od 17, mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał, i żeby nie ujawniła się hańba Twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Czyli widzimy, że wszystko jest w Panu Jezusie. Wszystko, czego brak, żeby widzieć, to jak On chce, żebyśmy widzieli. I nawet jeśli później te oczy spuściliśmy z Pana Jezusa, to mamy z powrotem na niego te oczy skierować, bo jeśli patrzymy gdzie indziej, to jest to tak jakbyśmy byli ślepi.